Witaj słuchaczu, witaj słuchawko. Przyszedł czas na inny koncept. Dziś mam dobrą wiadomość dla pryszczatych nerdów i dla samotnych, grubych mężczyzn, którzy wiodą żałosne życie. W odcinku tym usłyszycie kobiecy głos. Głos uroczej Magdaleny. Inny koncept. Było to w pierwszy dzień wiosny. Tak się złożyło, że był piątek. Razem z kolegą postanowiliśmy się przejść przez miasto i zmierzając ku kopcowi Kraka przechodziliśmy przez Kazimierz. Co rusz miały nas grupki Żydów w tych swoich wielkich czapach z pejsami i w śmiesznych frakach. No nic dziwnego, w końcu było parę godzin po zachodzie słońca i zaczął się im szabat. Przechodząc koło synagogi Zobaczyliśmy śpiewających i tańczących Żydów. Wylewali się z małego ogródka przy synagodze na ulicę. Swoją drogą na tej samej ulicy, tuż obok synagogi, jest rewelacyjny pub z piwami. Bardzo pozytywne to było. Taka magia Kazimierza. Potem szliśmy dalej. Kawałek za Wisłą minęła nas grupa dziewczyn w wieku może 16-19 lat. Śpiewały jakąś majówkową pieśń, a z nimi szedł pingwin, się znaczy zakonnica. A potem, już u celu, natknęliśmy się na liczną grupkę pijanych dresów, którzy sobie urządzili na kopcu Kraka, taki bifor party, przed pójściem na miasto, śpiewali przyśpiewki stadionowe i... No i tak to w ciągu jednej godziny minęliśmy rozśpiewanych wyznawców trzech różnych religii, z czego każda tak diametralnie różna od pozostałych. A kilka dni później dowiedziałem się od kolegi, że prawdopodobnie kilka godzin po mnie na kopcu Kraka byli przedstawiciele kolejnej wiary, Poganie. Ponoć w Krakowie jest kilka żywych grup takich ludzi i ponoć czasem spotykają się w takich miejscach jak Kopiec Kraka, a już szczególnie gdy jest równonoc i pełnia. Tak się złożyło, że trafiłem na osobę, która niedawno postanowiła zainteresować się pogaństwem od strony praktycznej. Na łamach mojego podcastu rozmawiałem już kiedyś z buddystką, z baptystą. Przyszedł też czas i na pogankę. Wiara w życiu wielu ludzi jest dosyć istotną sprawą. Często budzi też ona kontrowersje, zwłaszcza jeśli jest inna od tej naszej, czyli jedynie słusznej, a ja tam lubię sobie słuchać, jak ludzie, inni ludzie podchodzą do własnej duchowości. Poprosiłem więc Magdalenę, żeby mi opowiedziała o swoim przypadku, na co chętnie się zgodziła. Fajnie by było porozmawiać o pogaństwie w scenerii łąki lub lasu, niestety to jest Kraków. Na dodatek padał deszcz, usiedliśmy więc w kawiarni, dość głośnej i dość tłocznej, co siłą rzeczy odbiło się na nagraniu, trochę więc je pociąłem i skróciłem, by nie męczyć zanadto waszych uszu. No to tego, posłuchajmy. Dobra, w ogóle mogę powiedzieć, że tak. Generalnie nigdy nie byłam jakąś zielonarzącą w moim domu no, nie przywiązywała się do tego dużej wagi moi rodzice nie chodzili za bardzo do kościoła no nigdy nie byliśmy jacyś tacy, nie wiem bardzo religijni w końcu w wieku tak gimnazjum czyli jak miałam tak 15-16 lat stwierdziłam, że jestem ateistką I, i tak w sumie się dość długo trzymałam Potem stwierdziłam, że jak dla mnie ateizm jest właściwie taki sam, jak wierzenie w coś, czyli że przecież ani nie mogę udowodnić, że coś istnieje tak samo jak nie mogę udowodnić, że coś nie istnieje szczególnie teraz, na, na naszym poziomie nauki więc zostałam agnostyczką i w sumie tą agnostyczką byłam przez no, bardzo długi okres czasu, bo zaczynając od liceum, a kończąc właściwie, nie wiem, tak jakieś dwa miesiące przed teraz tym, co się dzieje. E, nie to mi pasowało. To było wszystko dla mnie ok. Tylko stwierdziłam, że brakuje mi takiej jakby duchowości, takiego... Nawet no, nie to, że chciałam się opierać na kimś, bo nigdy nie miałam tak, że na przykład nie wiem, jak się bałam, to wzywałam Boga, czy coś takiego. Nie o to chodziło, tylko po prostu no, brakowało mi tego, czułam taką, tą potrzebę takiego sakrą, wiesz? I... I w sumie nie chciałam przechodzić na żadną religię, bo Trochę nie wierzyłam w żadnego Boga, nie wiem. Islam, chrześcijaństwo, no nic z tych rzeczy. I generalnie... Od zawsze byłam bardzo blisko związana z naturą, zawsze e, lubiłam e, romantyzm, lubiłam gotycyzm, a to są też takie nurty związane mm, z przyrodą i byciem blisko, blisko natury. I w sumie stwierdziłam, że może pogaństwo to będzie to, co mi odpowiada. Tylko tak... Mm, Wiem, co ludzie myślą o pogaństwie, w sensie pewnie myślą, że nie wiem, mamy figurki jakichś tych bożków, światowid i tak dalej, że im cześć. Znaczy myślę, że pewnie część rodzimowierców to robi, ale ja nie jestem rodzimowiercą, bo no, nie wierzę w te wierzenia po prostu. Grzebałem troszkę w internecie w poszukiwaniu definicji pogaństwa, no i nie znalazłem żadnej jasnej, spójnej regułki, która by wyjaśniała, co to jest i na czym polega. No bo jak zrozumieć pogaństwo? Niby można powiedzieć, że poganie to wszyscy ci, którzy są innowiercami, albo można zawęzić to do osób, które wyznają wiarę politeistyczną, wierzą w siły natury itd. itp., tak jest stereotyp chyba w umysłach większości osób. O dziwo, najbardziej w mój gust trafiła definicja z nonsensopedii. Brzmi ona tak. Pogaństwo w ogólnym przypadku jest to kłanianie się drzewkom i zwierzątkom w charakterze bóstw. Należy jednak nadmienić, że nie można składać im krwawych ofiar z dzieci, gdyż w takim wypadku jest to okultyzm. Fajna definicja, nie? Dobra, wróćmy do kawiarni. No i teraz wyjechałaś z takim słowem jak rodzimowierca, no. czyli to jest nawiązanie do jakichś tradycyjnych takich wierzeń ludowych, tak, sprzed chrześcijańskich. Jak do tego w ogóle dotarłaś? Są oczywiście jakieś opracowania takie historyczne, jakieś książki, filmy dokumentalne różnej jakości, no. ale jak chce się... Chcesz, te, chcesz takiego naprawdę e, bawić, tak? e, Wejść w ten klimat, no to skąd jakieś informacje czerpiesz? Tak? Jak to robisz? Zawsze się interesowałam ludowością i folklorem. Bo oczywiście to nie jest tak, że co jest folklor to od razu Państwo. No ale jakoś wchodziłam w ten e, świat. Też pamiętam, że zainteresowałam się Starą Baśnią, tylko powiem Ci, że... Co to jest Stara Baśń? Eee, powieść... Eee, powieść Polska. Kojarzysz? Nie. Nie? Stara Baśń, kiedy słońce było Bogiem? Aha, a, no to A Pamiętam pamiętasz, to był kojarzę. ten beznadziejny y, serial chyba i film, a, tak, tak, bruh, co faktycznie. wszyscy na tym wieszali psy i w ogóle. To było kiepskie, to bolało, tyle pamiętam. No, też tyle pamiętam, ale generalnie tak, powieść była bardzo fajna. E, jeżeli traktujesz to tylko jako fikcję. To powiem Ci, że to, co mi się bardzo nie spodobało, to to, że w XIX wieku starali się pogaństwo tak no, opisywali to tak jakby to byli barbarzyńcy, ludzie tacy trochę nie bardzo i generalnie widać było, że Bóg jest lepszy, a poganie są gorsi. No i to mi się nie spodobało, bo też były kłamstwa, akurat takie kłamstwa, w które ludzie w XIX wieku wierzyli. Ale generalnie powieść była fajna i jednak jakoś mnie zbliżyła do tych klimatów. Ponadto mam też znajomego, który mm, też się bawi w odtwórstwo i też, e, no, chyba nie jest rodzimowiercą, ale generalnie, no, jest bardzo takie przywiązane do takiej słowiańskiej tradycji. E, poza tym też, że nawet jeżeli przeczytasz o, o Wielkanocy, skąd ona w ogóle jest, to okazuje się, że ona wcale nie jest chrześcijańskim e, świętem, tylko jest e, no, wzięta właściwie w żywcem z pogańca. No dokładnie. Czytałeś o tym, tak? Znany fakt. Czy znany po prostu? Jak, jak e, chrześcijaństwo stało się oficjalną religią cesarstwa e, rzymskiego, no to podmieniali święta. No, Żeby ludzie mieli po, kiedy poimprezować, byli przyzwyczajeni, że w tym a tym dniu no. jest impreza, no to musi być impreza dalej. To też. Wiesz, byli przyzwyczajeni do tego, co, co było no, kultywowane przez tam wiesz, mnóstwo lat. Ponadto, no wiesz, też taka jest prawda, że wydaje mi się, że pogaństwo jest dużo bardziej takie dla ludzi. wiesz, tutaj nic nie jest złe, dopóki kogoś nie krzywdzisz. A jednak w to tak, człowiek jest zły. Cały czas że podkutowywać za swoje grzechy. Wszyscy zamarza za ciebie. Wszystko jest takie pełne krwi. No, Zreszt no to, to też jest taki stereotyp właśnie. Ale nie, ale chciałem się cie, ciebie e, zapytać e, no. bo tak mówisz o, o, o tym pogaństwie, jakby to była jakaś e, jedna taka e, konkretna e, religia określony kult e, który a nie jest. jest gdzieś spisany a to jest chyba e, masa e, takich no... anarchia no jest nie? tego masa i generalnie e, wiem, że nawet chyba niektórzy poganie są ateistami niektórzy są tam politeizm i tak dalej no, no generalnie jest mnóstwo przecież do tego też się zalicza e, tą całą Wikę. Nie wiem, czy słyszałeś o tym? Eee, o czym? O czym? Wika, Wika się nazywa. Albo right. Wika. Tak, powinieneś w sumie to ten. Ehm. I to jest też neopogańska grupa, bardzo taka rozpowszechniona. E, generalnie została, no taka może niewymyślona, ale taka zapoczątkowana w latach 50 -tych. I to są ludzie, którzy... Też są bardzo blisko natury, też u nich jest rogaty bóg i potrójna bogini. Z tym tylko, że oni jeszcze uprawiają czary, z tego co wiem. Co mi się wydało takie trochę naciągane, no, no, przyznajmy szczerze. Poza tym zostało spisane przez jednego mężczyzny, chyba Robert Gardner, ale nie pamiętam dokładnie i to też mi się wydawało takie sztuczne w ogóle to mi tak też trochę przypominało chrześcijaństwo, że generalnie mamy książkę na tej książce się opieramy, mamy tam jakieś rytuały wszystko jest, wiesz, wymyślone przez jednego mężczyznę i to mi się tak, no, no nie podobało mi się tam a więc generalnie w to się nie zagłębiam no i tak, myślę, że jest wiele ścieżek pogaństwa I akurat takie, jak ja wybrałam, to jest to, że no, nie oddaję czci różnym bożkom i tak dalej i też nie siedzę w rodzimowierstwie, więc generalnie ja uważam tak, że dla mnie pogaństwo to jest to jakby powrót do korzeni. To jest po prostu to, że ja uznaję, że powinniśmy żyć zgodnie z naturą, a nie tak, że tak jak jest obecnie, że jesteśmy oddoleni naturą. Uważam, że na no, końcu jesteśmy jej częścią. Wiesz, gdyby nie było słońca, nie byłoby nas. Ale hmm. to jest y, miejsce na wiary. W sensie uważasz, że y, ta natura to jest jakaś siła nadprzyrodzona. Czy co? No, no jak na razie mówiliśmy, to tutaj jest troszkę e, klimatu, trochę jakiegoś no, fantazy, nie fantazy, no. e, Trochę e, ekologii, e, no ale nie ma wiary. Bo już nie traktuję tego jako takiej wiary. Nie wiem, w końcu to dla mnie bardziej styl życia. No, nie jestem jakąś nawiedzoną ekolożką Myślę, i tak po dalej. Filozo filozofia życia, nie? To, to... No muszę bym bardziej powiedziała, że filozofia życia, tak. Coś ala buddyzm tylko, że z innymi e, postulatami? Może. Chociaż... Że... Tak, tak samo jak... No Nie uważam, żeby drogaty Bóg i potrójna bogini to były prawdziwe osoby. Dla mnie to jest personifikacja po prostu. Ale personifikacja czego? Drogaty Bóg jako mm, płodność, męskość, a potrójna bogini yy, kobiety, jak wiesz, jak idą cykle życia, jak idzie cykl przyrody. I nie ja to jest za trzymam. tym żadna wyższa, na przykład za tak według ciebie. No bo na, na to się Wiara opiera zazwyczaj, że wierzy się, że jest coś, coś, jakaś siła sprawcza, jakaś moc sprawcza, która ma na nas wpływ. Zaczy... Coś, co kontroluje e, los. Zastanawiam się nad tym. No bo jak wiesz, jeszcze no, nie całkiem weszłam w ten świat, więc ja dopiero tak by poznaję ten świat. Ale zastanawiam się nad tym, bo jednak... Zaczę tak. Uważam, że faktycznie istnieją moce nadprzyrodzone na świecie i mm, wierzę na przykład, e, jakkolwiek to bardzo głupio zabrzmi, e, wierzę w złe spojrzenie i wydaje mi się, że raz odczułam nawet, pamiętam jak byłam z rodzicami w przyczynie, miałam, nie wiem, 15 lat może i jedna kobieta, obróciła się za mną i ściągnęła mój wzrok i kiedy się na nią popatrzyłam, autentycznie autentycznie poczułam coś bardzo dziwnego tak jakbym się otrwała od świata i ona naprawdę miała bardzo, bardzo, bardzo złe oczy i no nie wiem co sobie teraz o mnie myślisz generalnie ale, ale naprawdę wierzę w złe spojrzenie, wierzę w to, że istnieją złe duchy na ziemi i że one mogą nam zaszkodzić. Więc nie uśmiechaj się, tak? Zróbmy sobie chwilę przerwy od tego hałasu, niech uszy odpoczną, a ja tymczasem rzucę Kolejną garść suchych, encyklopedycznych faktów, które są nudne, sztywne i zazwyczaj niewiele mówią, ale może e, dla kogoś to będzie ciekawostka i potem błysznie na konkursie wiedzy e, ze świata. Tak, Wika, co to jest Wika? Jest to rozpowszechniona w Europie i Stanach Zjednoczonych religia neopogańska. Została zainicjowana przez emerytowanego urzędnika, który miał na imię Gerald, i upubliczniona w latach 50. XX wieku. Od tego czasu zdobyła szeroką popularność i podzieliła się na kilka różnych podsekt. Nawiązuje do tradycji przedchrześcijańskich i przewodnimi bóstwami są potrójna bogini oraz rogaty bóg. Bóstwa są często postrzegane jako aspekty większej istoty, manifestujące się jako różnorakie bóstwa politeistyczne w różnych kulturach. E, ważną częścią, takim nieodłącznym elementem jest e, praktykowanie magii ceremonialnej, idącej w zgodzie z kodeksem etycznym znanym jako wikańska porada. Kolejną charakterystyczną cechą jest obchodzenie świąt związanych z porami roku. Skoro już jesteśmy częścią przyrody, to powinniśmy faktycznie trzymać się tych cykli, Powinniśmy iść za tym. I... Ja na przykład nie uważam, tak jak chrześcijaństwo uważa, że um... Seks jest zły, nagość jest zła i kobieta jest niżej od mężczyzny. Pogaństwo jest właśnie na odwrót. Ja uważam, że Seks jest dobry, bo już pomijam, czy to jest przyjemne i tak dalej, to jednak jest to jest to płodność, a płodność jest ważna. No to uważam też, że no, to kobieta rodzi dzieci, więc nie uważam, że powinno być wyżej od mężczyzny, ale jednak uważam, że powinniśmy być, powinniśmy być na równi, stąd też jest droga po to i potrójna Bogini, co na równi, taka dualistyczna wizja. E, I też nie uważam, żeby człowiek był zły, dlatego no, myślę, że na pewno na moim obecnym etapie życia takie myślenie jest dla mnie najlepsze i najbardziej mi odpowiada, najlepiej się z tym czuję. Na koniec jeszcze jeden krótki fragment, ale najpierw zareklamuję ziołowy podcast Fiony. Jest on na stronie ziolowypodstacja.com i autorka mówi w nim, że zioło ma moc. No prawie. W rzeczywistości to opowiada o roślinkach różnych i ich właściwościach leczniczych i w sumie średnio pasjonujące to jest ale jak ktoś słucha nałogowo podcastów tak jak ja, to może się czegoś ciekawego dowiedzieć o... Jeszcze jedno mi się podoba w pogaństwie, generalnie wykorzystywanie ziół, zielarstwo to też mi się wydaje dobre, że czasem trudzić się cały czas lekami moglibyśmy faktycznie zacząć coś bardziej naturalnego niż wiesz być faszerowanie chemią. No ale oczywiście też nie jestem za tym, żeby odczucić leki i zacząć tylko zioła. Wiadomo, że nie. Sama bym już nie żyła, gdyby nie leki. Jak połowa ludzkości pewnie. No, na pewno teraz pogoństwo mi odpowiada. Czy potem, nie wiem, znowu będę agnostyczką, czy... czy nie wiem, kim zobaczymy, no. Jestem przekonana, że nie nawrócę się na żadną religię, bo tyle lat żyłam bez religii, że wiem po prostu, że mi to nie odpowiada, że mi to nie leży. Myślę, że, że jak na razie zostanę poganką i będzie fajnie. No i tego to tyle. Może niewiele ciekawostek było, jeśli chodzi o pogaństwo, ale moja rozmówczyni dopiero zaczyna odkrywać ten świat postaram się jeszcze dać nagrywajką w twarz jakiejś osobie, która dłuższy czas w tym siedzi żeby opowiedziała jak wygląda w praktyce pogaństwo w dzisiejszych czasach ale to eksperta najpierw muszę sobie znaleźć taki, taki to strasznie chaotyczny odcinek dzisiaj nie mam jednak czasu za bardzo wykombinować zgrabniejszy montaż i nie chcę też żeby był on za długi ale na zakończenie jeszcze troszkę krakowskich klimatów. Jak wracałem do mieszkania, to minąłem gościa grającego na akordeonie, grał Concerto lestate Vivaldiego. Akordeon zawsze mi się kojarzył z moją przedszkolanką, która fałszowała piosenki dla dzieci na nim, aż pewnego dnia w Krakowie... Ze zdziwieniem odkryłem, jak niesamowity potencjał drzemie w tym instrumencie. Słyszałem już koncerty smyczkowe gry na akordeonie, msze bacha, symfoniczną muzykę filmową. No, niesamowite. No to na koniec 5 gram akordeonu przy przystanku tramwajowym. Do usłyszenia. Thank <laughs> you.